Amen, jak się macie? Dobrze. Kościele, jak się macie? Jak się macie? Dobrze. Jeszcze raz? Kościele, jak się macie? Dobrze. Dobrze. Jak w szkole. Całe szczęście, że poruszamy dzisiaj szkolny temat. Chcę wam powiedzieć na samym początku, że ostatnio dość dużo mówiliśmy na temat miłości do Pana Boga, mówiliśmy dość, te, dość dużo na temat relacji z innymi ludźmi i, i miłości w stosunku do innych ludzi. Dzisiaj razem z Anią chcielibyśmy poruszyć bardzo ważny, myślę, że bardzo trudny temat, temat, który dla wielu może być też kontrowersyjny, temat, który może niektórych powywracać do góry nogami, ale uważam, że jest to jest to jak najbardziej miejsce do tego, abyśmy to dzisiaj zrobili. Od razu mówimy, że tak jak Jacek wspomniał, nie czujemy się ekspertami w tej dziedzinie. To nie jest tak, że my tutaj dzisiaj siedzimy jako eksperci i wiemy wszystko najlepiej i wszystko to, o czym będziemy mówić, już, wiecie, jest wdrożone całkowicie w nasze życie, ale to są pewne prawdy, których się ciągle uczymy, w których wzrastamy i które, i które przemieniają nas, a przez to też przemieniają nasze małżeństwo. Chcielibyśmy dzisiaj mówić o małżeństwie, chcielibyśmy mówić o relacji małżeńskiej, chcielibyśmy mówić o relacji e, ludzi w stosunku do siebie, którzy ży, żyją obok, którzy są, wiecie, czasami nawet bardzo, bardzo często, bardzo długo w naszych domach obok nas i to jest takie miejsce, w którym czasami jest bardzo ciężko tą miłość wyrazić. To jest to miejsce, w którym bardzo ciężko jest to miłość wdrożyć. Dużo łatwiej jest czasami gdzieś wyjść na zewnątrz, dużo łatwiej iść do znajomego, dużo łatwiej iść do kogoś, kogo, kogo, wiecie, chcielibyśmy gdzieś pozyskać, albo z kim chcielibyśmy mieć relacje. Do takich ludzi jest dużo łatwiej wyjść niż czasami, wiecie, do osoby, która jest obok nas, która siedzi obok nas, której wady i zalety znamy, której znamy słabości. To jest, to jest, myślę, ważna umiejętność. Mój mąż czasami mówi do mnie, jak prosi mnie o coś, o gdyby twój szef cię poprosił albo rodzice, już byś dawno to zrobiła. Czasami najciężej jest kochać tych, którzy są najbliżej nas, których mamy na co dzień i uwaga, najłatwiej ich też zranić, bo kiedy jesteśmy razem, znamy każdą swoją słabość. Znamy się od podszewki, od najsłabszej strony i musimy być czasami bardzo czujni, i mądrze tę relację budować. Chciałabym, żebyśmy na początek otworzyli nasze Biblię. Księga Rodzaju, rozdział 2, od wersetu 18 do 24. Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde zwierzę jednak, jak określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnego, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna odpowiedział Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się z jednym ciałem. Oto Słowo Boże. Przeczytałam wam werset z Biblii i mam pytanie. Ile osób powinno być w zdrowym, modelowym małżeństwie? Ile osób? Jedna, dwie, trzy. Dwie, trzy. Jeszcze jakieś propozycje? Pięć, ok. <śmiech> Mamy kobietę i mężczyznę. To są faktycznie dwie osoby. Trzon małżeństwa, ale jeśli wrócimy do tego tekstu od początku, jeszcze raz. Pan Bóg rzekł. Już pierwszy werset zaczyna się od Pana Boga. Myślę, że w dzisiejszym świecie bardzo często i łatwo zapomnieć jest nam o sprawcy tego samego zamieszania, który stworzył świat, stworzył nam Kościół, stworzył ludzi, którzy są wokół nas, no i naszego małżonka. Tak go stworzył, jak go stworzył, różnie bywa, ale stworzył go dla nas i dla jasności. Nie można mówić o miłości w małżeństwie bez miłości do Boga. Jeśli zapomniemy o tej trzeciej, najważniejszej osobie to się nie może udać. Wiem, że czasami y, czytamy książki, oglądamy telewizję, czasami faktycznie ludzie żyją ze sobą długo i szczęśliwie, bez Boga być może, do tego dojdziemy, ale trzeba sobie uświadomić, że w życiu, które budujemy wspólnie, budujemy razem, y, potrzebujemy wspólnej przestrzeni, budujemy wspólnie życie y, i musimy mieć wspólne priorytety, wspólne pasje. I dla chrześcijan powinien być to Bóg. Wydaje się to takie oczywiste. Aby małżeństwo było udane, musi być wspólna płaszczyzna i w przypadku chrześcijan tą płaszczyzną powinna być więź z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. I pewnie wielu z Was wydaje się to bardzo oczywiste, tak? No, chodzimy z żoną co niedzielę do kościoła. Ale jeśli wydaje Ci się oczywiste, to chciałabym Cię o coś teraz zapytać. Nie głośno. wystarczy, że odpowiecie sobie sami w swoich sercach. Ile razy w ubiegłym tygodniu modliłeś się ze swoją żoną albo ze swoim mężem wspólnie? Czy wiesz, co czytała w Biblii twoja żona, twój mąż w tym tygodniu? Co jest dla niej dla niego ważne? Czym żyje w tym tygodniu? W jakiej służbie jesteście razem? Albo jak wspierasz służbę swojego męża albo swojej żony? Nie zawsze dwie osoby muszą być w służbie, jest to jasne, fajnie, jeśli to jest możliwe, ale jeśli nie jest to, jak wspierasz tą osobę? która jest, albo jakie wsparcie otrzymujesz od swojej żony, od swojego małżonka, jeśli to ty jesteś w służbie. Zostawiam to wam do rozważenia i chciałabym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię Mateusza, rozdział 7, od 24 do 27 wersetu. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto nie, słucha moich, słów, lecz nie kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom buduje na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki bez dobrego fundamentu w małżeństwie, którym jest właśnie ta trzecia osoba, o której łatwo jest zapomnieć w codziennym natłoku spraw, rozbijamy się na pierwszych niepowodzeniach. Kiedy my z Marcinem zaczynaliśmy budować nasze wspólne życie, to fundamentem było, ja miałam 17 lat, Marcin miał 21, więc co mogło być fundamentem? Zauroczenie, wielkie love, wiersze nawet pisał, teraz już nie piszę, ale pisał. O, <śmiech> wielkie obietnice, taki słaby fundament, ale deszcz nieporozumień, wiatr uzależnień, jakaś tam rzeka nałogów, bieda, niedostatek, uderzyły w ten dom bardzo szybko, bo tak się w życiu dzieje. I dom nasz runął, a jego upadek był wielki, naprawdę wielki. Często nam się wydaje, że wiemy, co robić, w końcu oglądamy romantyczne komedie, tylko że tam często po tym happy endzie nie widzimy, co się dzieje dalej. Ludzie bez Boga może mogą być szczęśliwi, może mogą budować, ale myślę, że Bóg przysłał nam Jezusa, który pokazał nam drogę, którą powinniśmy iść. Dał nam swojego Ducha Świętego, żeby wspierał nas każdego dnia, podpowiadał nam dodawał nam mądrości, kiedy nam jej brakuje, często nam jej brakuje i dał nam swoje słowo, żebyśmy zawsze mogli się odnieść do tego drogowskazu, który mamy. Jeśli zaczynamy budować bez Boga nasze małżeństwo, ale myślę, że to można odnieść też wszędzie, do szkoły, do pracy, do relacji, nie tylko do małżeństwa. Jeśli zaczynamy budować bez fundamentu Boga, jesteśmy trochę jak kierowca bez znajomości przepisów i bez prawa jazdy. Wchodzisz do samochodu i może uda ci się odpalić, bo widziałeś w filmie, że coś tam się przekręca. Może nawet przejedziesz pierwszą prostą, ale na skrzyżowaniu będzie inne auto, a ty nie będziesz wiedział, kto pierwszy. W najlepszym wypadku rozbijesz auto, w trochę gorszym zabijesz siebie, a w najgorszym pozabijasz też innych ludzi, którzy będą na tym skrzyżowaniu. Może będziesz miał własne dzieci z tyłu, bardzo często wozimy w naszym życiu swoje dzieci, jesteśmy za nie odpowiedzialni. I teraz pytanie, jak, jaki fundament, czy ruszymy w podróż naszego życia, nigdy nie jest za późno, żeby, żeby zacząć, my jesteśmy na to doskonałym przykładem, czy swoje małżeństwo zbudujesz na fundamencie Jezusa Chrystusa, fundamencie biblijnych zasad i, i codziennej miłości. Dokładnie. Ja chciałbym tutaj poruszyć pewien, pewien mit, może stereotyp, który funkcjonuje też w Kościele, który, który wynika też bezpośrednio z, e, z Bożego Słowa, ale który czasami jest troszeczkę nadinterpretowany. Chciałbym Wam powiedzieć, że tak jak w naszym przypadku, w moim przypadku było tak, że ja spotkałem wierzącą kobietę, pochodzącą z domu wierzących, tak? My często też bierzemy w taki sposób, myślimy o naszych pociechach, myślimy o ludziach, którzy są młodzi w naszym kościele i wydaje nam się, że jeśli oni wyjdą za kogoś, kto jest nawrócony, kto jest z kościoła, może inaczej, tego, kogo, kto ktoś jest z kościoła, tak? Mówi się często szukaj żony albo męża, szukaj w kościele. Tylko chcę Wam powiedzieć, że generalnie odsetek rozwodów w Polsce jest na poziomie dzisiaj, dzisiaj to sprawdzałem też i to dalej się pokrywa, to jest Małżeństwa do drugiego roku stażu rozwodzą się, młode małżeństwa rozwodzą się w 40%. To jest 40% młodych małżeństw, którzy do drugiego roku bycia ze sobą rozwodzi się. I możemy powiedzieć tak, to jest w świecie i to, i to u nas to, to, to tak pewnie nie wygląda. Natomiast y, patrząc na amerykańskie badania kościołów, wśród kościołów, wśród młodych ludzi, którzy młodo, bardzo szybko młodo żenią się w kościołach, ponieważ jest duża presja na to, żeby młodzież, żeby młodzi ludzie wiecie, nie grzeszyli, tylko właśnie brali ślub i, i, i później robili inne rzeczy. Wiecie, na jakim poziomie jest ten odsetek w Stanach Zjednoczonych? A dlaczego mówię o Stanach Zjednoczonych? Ponieważ my idziemy w, kierunku, w tym samym kierunku. Te wartości, które tam są, kościół tak bardzo jak zmienił się tam, zmienia się teraz u nas i te wartości siłą rzeczy będą do nas przychodzić. Dzisiaj w tych kościołach w Stanach Zjednoczonych poziom rozwodowy wśród młodych małżeństw jest na poziomie 40%. Wiecie, ja byłem młodym człowiekiem, który poznał fantastyczną młodą kobietę która była piękna, która była, wiecie, mądra, której brakowało być może dojrza, dojrzałości życiowej, która opierała swoje życie na emocjach, ponieważ, wiecie, młodzi ludzie są emocjonalni, młodzi, młodzi ludzie bardzo mocno funkcjonują w emocjach. Jeżeli Kościół ich nie będzie pociągał w ich emocjach, to ludzie z zewnątrz będą pociągać ich właśnie za emocje. I będą za tym szli. Dlatego potrzebujemy tego emocjonalnego wymiaru także w Kościele, żeby ci ludzie mogli tutaj tworzyć swoją przyszłość, tutaj tworzyć, tutaj chcieć coś robić. Tak samo jest z tymi ludźmi. Ja poznałem tę dziewczynę, która była z Kościoła i wiecie, i wszyscy mogliby położyć na tym wszystkim krzyżyk, bo on nie zna Boga. Ale jeżeli ta osoba będzie mocno zakorzeniona w Chrystusie, jeżeli ona będzie znała wartości, jeżeli ona będzie wiedziała, dokąd zmierza, gdzie jest i z kim jest, to nie macie się o co bać ta osoba prędzej czy później pociągnie tą drugą osobę. My mamy się o tych ludzi modlić. Ale nie możemy też stawać, wiecie, na straży pewnych, pewnych rzeczy i mówić, nie, tak nie może być. Bo Bóg jest suwerenny, działa w sposób, w jaki chce. Ja się nawróciłem. Dzięki temu moje życie jest zmienione, bo poznałem tą dziewczynę. Bo poznałem ją. Gdyby słuchała też tego wszystkiego, co mówiło o jej otoczenie, co mówili jej bliscy, być może... Ja nigdy bym nie był nawrócony, a jej życie rozwaliłoby się gdzieś o inny emocjonalny wybór, gdzie indziej. Nie wiemy tego. Nie wiemy, jak Bóg zadziała. Kochani, Księga Salomona, rozdział 4, wers 12. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Mamy tutaj odpowiedź na pytanie, ile osób powinno być w małżeństwie. Mąż, żona i Bóg. Każdy to wie, jest to oczywiste. Poproszę bardzo o slajd. To, co mogę powiedzieć z własnego życia, że samemu czasami jest ciężko, każdy z nas na pewno napotyka przeszkody. Mamy wystarczająco problemów na poziomie czasami własnej głowy, własnych emocji, dochodzi do tego praca, środowisko, otoczenie, nie jest nam łatwo. Kiedy dochodzi druga osoba razem ze swoim bagażem, może być jeszcze ciężej. Ale jeśli mamy Boga, to któż jest przeciwko nam? Ja wiem, że to tak brzmi może bardzo banalnie, ale naprawdę nie tak łatwo rozerwać coś, w czym jest Bóg, bo On zawsze stoi na straży tego. Mnie i Marcina nigdy by nie było, gdyby nie Bóg. Powiedzmy to sobie szczerze i otwarcie, nasze małżeństwo było nie do odratowania. Bez Bożej ingerencji, Bożej miłości, ogromu Bożej łaski nie byłoby nas. I wiem, że są tutaj też w Kościele inne małżeństwa, którym Bóg dał szansę, które są tylko dlatego, że są oparte na właściwym fundamencie. Kochani, kiedy widzicie ten trójkąt, jeśli jesteśmy od siebie, od Boga oddaleni, jesteśmy też daleko od siebie, ale za każdym razem, kiedy się do Niego zbliżamy, zbliżamy się też do siebie, bo mamy tą wspólną płaszczyznę, mamy coś, co nas łączy. Jesteśmy bliżej siebie. A wszystko to jest kwestią decyzji. W to, co ja głęboko wierzę, o czym jestem przekonana, miłość to jest decyzja. Decyzja, którą musisz podjąć w swoim sercu. I bardzo często nie podejmujemy tej decyzji w dniu ślubu. Mimo, że przysięgamy, ja nie podjęłam tej decyzji. Coś tam mówiłam, kochałam mojego męża, chciałam z nim być, ale to nie była jeszcze decyzja, że będę z tobą na zawsze że oferuję Ci całe swoje życie, wszystko, co mam i co będę mieć. Wszystko, co nabędę, oferuję Ci to bezwarunkowo, bez żadnego limitu czasowego. Nieważne, czy będzie dobrze, czy będzie źle, to jest na zawsze i to jest ta decyzja. Prawda jest taka, że uroda, jeśli ktoś ją ma, to przeminie. Te motylki w brzuchu też szybko niestety odlecą. Mm. Często małżeństwa są scalone przez dzieci, bo wokół nich kręci się często nasz świat i o tym rozmawiamy. Ale muszę wam powiedzieć, że dzieci też opuszczą dom i wtedy już nie będzie tematu zastępczego, czy odrobiły lekcje, czy były grzeczne w szkole, jak tam i chłopak, dziewczyna. Małżeństwo zostanie i, i co wtedy? Mamy tylko siebie. Jeśli nie podjęliśmy tej decyzji zawczasu, może się nagle okazać, że nic nas nie łączy w świecie jest to bardzo proste wtedy rozwód, no bo właściwie można kupić sobie y, fajnego Chevroleta czerwonego, facet ma zawsze większe szanse, młode dziewczyny, wiadomo, facet jest jak wino, im starszy tym lepszy, więc dziewczyny zawsze się znajdą. Kochani, powody do narzekania na naszego małżonka zawsze się znajdą. Jak ktoś chce uderzyć psa, to znajdzie kij, miesiąc miodowy w końcu się kończy i stajemy, stajemy przed rzeczywistością, rozbijamy się o nią bardzo często. I to, co chciałabym wam powiedzieć, to życie i śmierć, również życie lub śmierć naszego małżeństwa są w mocy naszego języka. I chciałabym wam przeczytać teraz dwa wyznania tej samej osoby, tej samej, dwa wyznania żony. Powoli dociera do mnie, że Marcin jest beznadziejnym mężem. Michał, przepraszam kochani, Michał, to, to nie jest o mnie. Nie ta historia. Jeszcze raz. Już dopiero teraz. Powoli dociera do mnie, że Michał jest beznadziejnym mężem. Na początku miałam chyba chlapki na oczach, ale teraz widzę wyraźnie wszystko jego wady. I nie wiem, dlaczego weszłam w ten związek. Rodzice mieli rację. Ciągle się obżera. To potrafi być takie irytujące, przecież wyraźnie widać, że rośnie mu brzuch. Kiedyś grał w piłkę, starał się wyglądać dobrze, a teraz nic. Irytują mnie jego głupie teksty, że znowu wygrywa za anorekcją za każdym razem, gdy zamawia tłustego burgera. Haha, ha. To mogło być śmieszne za pierwszym razem, ale nie po raz sektny. W ogóle ciągle te same teksty wali, nie mogę już tego słuchać. Ale to w sumie nic. Najgorsze jest to, że w ogóle nie pomaga mi w sprzątaniu. Co z tego, że gotuje, kiedy potem cała kuchnia jest brudna po sam sufit, po tym jego gotowaniu? Skarpetek też się nie może nauczyć, że do prania się brudno odkłada, a nie na krzesło. To krzesło to powinna być jego szafa. W stumie by wystarczyła, skoro nie przeszkadza mu chodzenie w dziurawej albo poplamionej koszulce trzeci rok. W nocy chrapie, rano mnie budzi, bo musi robić hałas jak wstaje, nie da mi pospać. Patrzę czasem na niego, na te zaspane oczy, na te coraz większe zakola, na ten stary t-shirt i myślę sobie, co ja jeszcze robię z tym człowiekiem. Nie ja to pisałam. Myślę, że każdy z nas może odnaleźć w tym wyznaniu siebie. Czasami ktoś nas po prostu wkurza w codzienności i to jest naturalne. Ale chciałabym wam przeczytać drugie wyznanie, tej samej osoby na temat tego samego mężczyzny. Powoli dociera do mnie, że Michał jest miłością mojego życia. Na początku to było zwykłe zakochanie, jak za każdym innym razem. Ale teraz czuję, że mogłabym się z tym człowiekiem zestarzeć. Uwielbiam te jego ciągłe żarty i próby rozbawienia mnie. I to nic, że słyszę po raz setny, że, wyksywa, że wygrywa z anoreksją, bo zjadł burgera. Muszę go chyba namówić, żeby wrócił na piłkę z chłopakami, bo jak dalej będzie się tak opychał, to może mieć problemy z sercem, jak jego tata. W każdym razie uwielbiam jego poczucie humoru i widzę, że dzięki niemu chyba ludzie wokół tak go lubią. Co tam, że ja słyszę te historie ciągle od nowa, skoro widzą, jaką frajdę sprawia moje ich opowiadanie. Ale to w sumie nic. Najważniejsze jest to, że potrafi dzielić się obowiązkami. On gotuje, ja sprzątam. I to dobrze, bo jakby brał się za sprzątanie, to nie byłoby na czym jeść. Bałak z niego straszny. Skarpetki rozrzuca po domu i, cho i chodzę potem za nim i zbieram. Chyba wstawię mu krzesło do szafy, bo na nim głównie lądują wszystkie jego ciuchy. Uwielbiam, jaki jest roztargniony. Myślami ciągle gdzie indziej. Tworzy, wymyśla taki pochłonięty, że gdybym go nie zatrzymywała przed wyjściem, to zakładałby przez tydzień po pracy ten sam T-shirt. Nocą, tuląc mnie, chrapie słodko, a rano uwielbiam obserwować, jak półprzytomny wkłada lewy kapeć na prawą nogę i wszystko mu leci z rąk, bo nie wypił kawy. Patrzę na niego, na te zaspane oczy, na te powiększające się zakola, na ten stary tysirt i myślę sobie, że jestem najszczęśliwszą kobietą pod słońcem. Co chcielibyście usłyszeć od swojego męża, od swojej żony po 10, 5, 20 latach? Pierwszą czy drugą wersję? to to jest wasza decyzja. To jest wasza decyzja. Można powiedzieć, że kobieta w drugiej historii chyba jeszcze się nie otrząsnęła i ma klapki na oczach, ale to nieprawda, bo każdy ma wady, kochani. Eureka, mój mąż ma wady, on akurat ma, ale twój mąż też ma wady, twoja żona zawsze będzie miała wady. I Ani 40 lat stażu, ani Pan Bóg piorunem z nieba nie odmieni tego nagle. Musisz podjąć swoją decyzję o miłości do tego człowieka pomimo jego wad. Czasami nasz małżonek nie jest tak blisko Boga, jakbyśmy chcieli. Czasami w ogóle go nie ma. I wszystko, co możemy zrobić, nie pomoże bicie go Biblią po głowie, napominanie go, wysyłanie do kościoła. Może nie damy mu deseru, jak nie pójdzie w niedzielę. To nie pomoże. Ty musisz podjąć decyzję o tym, że będziesz go kochać na dobre i na złe zawsze. Musisz Go zachęcać i wyznawać dobrze nad Jego życiem. Kochani, kiedy oboje się nawróciliśmy, potem ochrzciliśmy, wcale nie było tak różowo. Oczywiście Bóg nam wybacza wszystkie grzechy, daje nam wolność od nałogu, nasza przeszłość jest dla Niego nieważna, ale nasza cielesna natura zostaje, konsekwencje grzechu często też. I ja czekałam długi czas na jakąś zmianę, nie wiadomo na co. Któregoś dnia Bóg mi pokazał, że nic się nagle nie zmieni. Że to ja muszę podjąć decyzję, że chcę być z moim mężem na zawsze. Że mówienie, napominanie to, to nic nie da. I wierzę, że my taką decyzję podejmujemy niejednokrotnie w swoim życiu. Nie tylko w dniu ślubowania, ale właśnie w tych chwilach zwątpienia, kiedy zastanawiamy się, co ja robię z tym człowiekiem, w tym starym t z tym burgerem znowu. Nie. To jest niesamowicie uwalniające, bo kiedy oddajesz to Bogu, kiedy podejmujesz decyzję, że ty wylewasz właściwy fundament i każdego dnia dokładasz cegiełkę miłości, cegiełkę zrozumienia, cegiełkę akceptacji, bezwarunkowej akceptacji, wtedy wygrywasz. Wtedy twój dom rośnie na dobrym fundamencie. Nawet jeśli nie wszystko jest od razu tak wspaniałe. Ale to, co chciałabym wam powiedzieć, że Bóg kocha nas bezwarunkowo. Że Bóg nie mówi, kocham cię, dopóki nie zgrzeszysz. My też, kiedy przysięgamy swojemu mężowi, żonie, mówimy: dopóki śmierć nas nie rozłączy w zdrowiu, w chorobie, na dobre i na złe. Powinniśmy być w tym jak Bóg. Bo On nie powiedział: Będę przy tobie, kiedy tylko Ty będziesz przy mnie, jeśli mnie nie zdradzisz. Bardzo często zawodzimy Boga, zdradzamy Go. Często ostatnio używaliśmy tutaj a, takich nawiązań do ogrodu, pastoriacek, później też, e, też e, Adaś. W w swoim dzieleniu um, z grupą 50+, plus w zeszłym tygodniu też do tego nawiązał. Ja dzisiaj też chciałbym do tego nawiązać, bo wydaje mi się, że e, żeby wyhodować piękny, wspaniały, taki wiecie, taki ogród, o którym pastor Jacek mówił, e, to też się nie dzieje samo z siebie. Bóg daje nam narzędzia, Bóg daje nam narzędzia i miłość agapy, ta bezwarunkowa miłość jest takim narzędziem, które pozwala wyplewić te chwasty i zostawić wszystko to, co piękne, to co, to, co jest pełne kwiatów, co jest pełne warzyw, to, to, co, ma, to co, co ma sens. I jednym z takich najważniejszych narzędzi jest właśnie gotowość do okazywania miłości w naszych związkach i małżeństwach. To jest gotowość do tego, że ja będę okazywał tą miłość, że ja chcę pielęgnować ten ogród naszego życia. Nie tylko go zachwaszczać, ale jestem gotowy, żeby, wiecie, zostawić siebie zostawić siebie i zrobić coś dla drugiej osoby. A to nie zawsze jest łatwe. Wiecie, ktoś kiedyś napisał, że człowiek, który odkrywa cud miłości, nie może i nie chce powstrzymywać się od jej dawania. Bardziej skoncentrowałbym się na tym, że nie chce powstrzymywać się od, od dawania tej miłości. Dlatego, że miłość wzmacnia się, kiedy ją dajemy, a słabnie wtedy, kiedy zostawiamy ją dla siebie. Amen? Miłość wzmacnia się, kiedy dajemy ją drugiej osobie, kiedy dajemy jej swojemu współmarzankowi, ludziom, którzy są obok nas, ale kiedy próbujemy ją zachować dla siebie, to ona wtedy słabnie. Agapy to bezwarunkowa miłość, którą Bóg obdarza każdego człowieka. Każdy z nas, jak tutaj siedzi, dostał od Boga dar cudownej miłości, którą On ciebie obdarzył. To jest miłość Agapy, bezwarunkowa. On nie ma, on nie ma żadnego warunku do tego, aby On ciebie kochał. On po prostu ciebie kocha. To jest niesamowite. Bez względu na to, jaki masz stan konta, jaki masz doraz inteligencji, e, nawet Twoje czyny, które niejednokrotnie nie wyrażają miłości do Niego, nie są Cię w stanie pozbawić miłości Jego do Ciebie. Nie są w stanie. Nie wiadomo, co byś zrobił w swoim życiu, On nie przestaje Ciebie kochać. On Ciebie nie przekreśla, On Ciebie nie, nie, nie zostawia Cię na pastwę losu. O ile bardziej to możemy odnieść do naszego małżeństwa. Hmm. Miło gapę tak, kiedy Bóg kocha mnie, kiedy ja kocham Boga, wow, ale co wtedy, kiedy to jest mój współmarzony, kiedy to jest moja żona, kiedy to jest osoba, na której bardzo mi zależy. Przyznacie, że to nie jest łatwe. To nie jest łatwe walczyć czasami w pojedynkę o jednego człowieka. Ale czy Bóg kiedykolwiek poddał się, aby walczyć o ciebie? Czy Bóg kiedykolwiek poddał się, aby o ciebie walczyć? To ty też się nie poddawaj. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu tutaj na nabożeństwie odczułem wyraźną, wyraźną, ale taką wyraźną, nawet się tutaj modliłem tymi słowami, taką rzecz, żebyś nie rezygnował ze swojego małżonka. Żebyś nie rezygnował. Jeżeli Bóg coś złączył, to On chce to doprowadzić do końca. On chce, żeby twoje małżeństwo było uratowane, On chce, żeby twoje małżeństwo było zbawione. Wiecie, Bóg przyszedł tutaj po to, aby zbawić człowieka. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, jaką Bóg dla nas zrobił. Dał nam zbawienie, tym bardziej twoje, Twój współmarzonek, Twoja żona, twój, twój przyjaciel, którego bardzo mocno kochasz, ktoś, z kim jesteś, być może w związku jeszcze nieformalnym. Bóg chce jego zbawienia. Bóg chce, aby był zbawiony. Każdego dnia, kiedy praktykujemy tą miłość Agapę, uczymy się kochać naszych wrogów, uczymy się kochać naszych nieprzyjaciół, uczymy się kochać tych, którzy nas irytują, Uczymy się odnajdywać w tych ludziach coś, co przyprowadzi ich w te dobre miejsce. Nigdy się nie poddawaj, bo miłość agape, miłość bezwarunkowa, miłość Boża nigdy się nie poddaje. Pomimo tego, że czasami coś wygląda z, w, z naszej perspektywy, że to jest nie do uratowania, że to jest nie do załatwienia, że tego nie da rady, że nie ma takiej opcji, że łatwiej iść Rozwieź się iść jest dużo łatwiej iść do innych ludzi, którzy nas będą kierować, nie wiadomo w jaką stronę, ale zawsze zadaj sobie pytanie, a co Bóg chce dla mojego życia? Co Bóg chce dla mojego związku? Nie co ja chcę. Gdyby było tak, co ja chcę, <grym zbliżąc się> wiecie, to prawdopodobnie nas już dawno by nie było. Gdyby to było, co ja chcę, ale szukam tego, co Bóg chce w moim życiu i co Bóg chce w moim małżeństwie. Mówię to głośno, wiecie, są tutaj też osoby, które być może kiedyś zawrą związek małżeński, które będą szukać tej drugiej połówki, które będą, wiecie, to jest naturalne, to jest normalne, Bóg nam to dał. To nie jest coś, wiecie, coś z kosmosu. Wow. Jesteśmy ludźmi, super fajnie, ale to musimy się żenić. Bóg dał nam to jako cudowny dar, małżeństwo. I naprawdę warto od samego początku szukać tego fundamentu. Jak jeszcze jesteś sam, jak jeszcze jesteś sam, Najpierw załóż twardy fundament w swoim życiu. Załóż twardy fundament swojego życia w Chrystusie, a później wszystko inne będzie łatwiejsze. Zapisałem sobie, może to nie jest teologicznie poprawne, nie musi być, zapisałem sobie takie coś, czym się różni miłość do Boga od miłości do żony. Wiecie, no z Bogiem jest tak, że fizycznie czasami nie zawsze Go widzisz, ale żonę widzisz każdego dnia. Żonę i męża widzisz każdego dnia. Dużo łatwiej jest nam wyrażać miłość do Boga, ale do męża i do żony czasami trochę, trochę słabiej. Nie mówię, że wiecie, ja nie chcę od razu z góry zakładać, że nasze małżeństwa są poplątane, są złe i są wiecie, nie wiadomo gdzie. Każdy z naszych małżeństw jest w procesie. Jesteś 20 lat po ślubie, 30 lat po ślubie, dalej twoje małżeństwo jest w procesie. Dalej brnie do doskonałości. Chcielibyśmy pokazać wam 9 punktów, którymi według nas cechuje się dojrzała miłość. I to nie jest tak, powtarzam, że my już wszystkie te punkty, wiecie, mamy wyryte, wyryte w naszym domu, na lodówce wiszą i my się codziennie mamy do nich odniesienie i na pewno tak jest, ale to jest coś, do czego chcemy dążyć. To jest coś, w czym się wzrastamy i w czym się uczymy. Dojrzała miłość żyje rzeczywistością, a nie urojeniami. Pierwszy punkt. Syn pyta ojca, czy to prawda, że w niektórych krajach Afryki mężczyzna nie zna swojej żony aż do momentu ślubu? A ojciec mówi, synu to się dzieje nie tylko w Afryce. <gry> synu to się nie dzieje tylko w Afryce. I vice versa. mówię to tak że, do, tak, że można to odnieść do męża, żeby nie było, że jestem, wiecie. Dojrzała miłość nie zostawia nas pod urokiem pierwszego wrażenia. Jeśli ktoś nas, na nas wywołał pierwsze wrażenie, które jest czasami, wiecie, wspaniałe, dobre, nikt od razu nie pokazuje swoich wad. Musimy poczekać, musimy się przyglądnąć. Dojrzała miłość zachęca ukochaną osobę do bycia sobą, do wierności własnemu powołaniu, nie zaś na naszych oczekiwaniach. Twoja druga połówka musi mieć wolność. Ona musi być prawdziwym sobą. Nie może być wykreowana tylko i wyłącznie na twój użytek, tak żeby tobie się podobało. Nasze drugie połówki będą miały różne powołania, które nie zawsze będą po drodze z twoim powołaniem. I tutaj też podejmujesz decyzję, albo będziesz wspierał jej powołanie, albo będziesz kłócił się z Bogiem, moje powołanie. A to drugie zawsze kończy się źle, zawsze kończy się rozczarowaniem, zawsze kończy kłótnią, zawsze się kończy jakimiś innymi rzeczami, które, wiecie, Bóg nie do końca ma dobre zdanie. Dojrzała miłość wyznacza sobie daleko ciężne cele. Potrafi czekać, nie zniechęcając się na odpowiedź, którą... Każdy człowiek dawać może zgodnie z rytmem swojego dojrzewania. Wiecie, to tak jest, że, że im jesteśmy starsi w naszych małżeństwach, im jesteśmy starsi w naszych relacjach, tym te cele stają się bardziej realne, tym bardziej zaczynamy planować coś. Wiecie, kiedy byliśmy młodym małżeństwem, my nie planowaliśmy od razu tego, co będzie w przyszłości. Po prostu żyliśmy z dnia na dzień, ciesząc się sobą, że być może, wiecie, nie zawsze był do tego miejsce i, i przestrzeń ale prawdziwa dojrzała miłość myśli o przyszłości. Prawdziwa dojrzała miłość ma cele, do których brnie. Być może to są cele dziesięcioletnie, być może dwudziestoletnie, ale to zawsze jest cel, który jest w sercach obu małżonków. I to jest bardzo ważne. Dojrzała miłość wyznacza sobie dalekosiężne cele. Jeśli masz żony i masz męża, to nie poprzestawajcie na dniu dzisiejszym. Myślcie o tym, co chcecie w przyszłości. My żyjemy generalnie w takiej kulturze fast food. Wszystko mamy od razu. Czas oczekiwania wszędzie się skraca, firmy oferują coraz lepszy serwis. Idąc do McDonalda masz gwarancję, że w ciągu pięciu, maksymalnie dziesięciu minut powinieneś otrzymać swoje zamówienie i świat cały czas pcha nas do przodu. Ale w małżeństwie, generalnie w życiu z Bogiem czasami trzeba na coś poczekać. Trzeba być odpornym na rozczarowania, czasami wybrać, ale przede wszystkim co jest najważniejsze, cały czas, codziennie sprawdzać własne serce. Czy to, do czego dążymy, jest na pewno tym, czego Bóg od, was, od nas chce. Raz, to podjęliśmy decyzję, ale dwa, cały czas dążymy i codziennie sprawdzamy, czy aby na pewno poruszamy się we właściwym kierunku. Trzeci punkt. Droga żono i drogi mężu. Droga dziewczyno i drogi chłopaku. Kto dojrzewa w miłości, nie boi się prosić o radę i pomoc. Kiedy Bóg nas łączy, to on wie, co robi. My często biegniemy poradę do kogoś, kto jest z zewnątrz. Bardzo łatwo nam przychodzi iść się radzić innych ludzi, którzy są, wiecie, którzy gdzieś nas otaczają, a dużo trudniej zapytać nas o radę osoby, która jest obok nas: męża czy żony. Kiedy pytasz o radę i pomoc swojego współmażonka, to ty budujesz też jego budujesz, wzmacniasz go, pokazujesz, że liczysz się z jego zdaniem, pokazujesz, że jest dla ciebie ważne, że jego zdanie jest dla ciebie ważne. Wiecie, kiedy żona wraca do domu i mówi, wow, miałam taki problem, ale koleżanka mi powiedziała, że muszę zrobić to tak i tak. Jeżeli to jest taki problem, który, wiecie, dotyka jej życia i który, na który być może mąż ma odpowiedź, to nie chciałbym być w skórze takiego męża. To jest przykre. Kiedy druga osoba nie chce się z Tobą dzielić, nie chce się siebie radzić, tylko szuka tej porady gdzie indziej. Fundament zdrowego małżeństwa opiera się o prawdę o prawdę. I o szukanie wspólnie rozwiązań, o budowanie razem. Czasami najłatwiej jest spytać, prosić o pomoc kogoś z zewnątrz. Ja jak byłam młoda, niejednokrotnie nie pytałam o pewne rzeczy moich rodziców, bo ja wiedziałam, co mi odpowiedzą. I wiecie, co to były dobre rady. Które ja ich posłuchała pewnie. Pewnie niejednokrotnie byłoby łatwiej, ale ja wiedziałam, co oni powiedzą. Ja wcale nie chciałam tego usłyszeć i my robimy tak samo. Niejednokrotnie zwracamy się do ludzi o łatwe, proste rady. Zostaw go, po co ci on, będziesz się z nim męczyć, zobacz, tego kwiatu jest pół światu. Ty sobie tak pozwalasz, postaw mu się. To są rady, jakie całe życie świat nam będzie dawał. Ja też niejednokrotnie słyszałam takie rady. Po co? Po co to ciągnąć? Daj spokój, ułożysz sobie życie. To jest to, co podpowiada nam świat. To jest to, co podpowiada nam szatan. Będziemy to słyszeć cały czas, kochani. Ale to my musimy zdecydować, kogo słuchamy. Kto jest wiodącym głosem dla naszego życia. To jest pierwsza rzecz. Pytajmy o radę, przychodźmy o pomoc do właściwych ludzi. Kiedy my byliśmy z Marcinem w separacji, ponad rok na pewno, z każdej strony do naszego życia napływały głosy. Ludziom wydaje się, ja wierzę, że ludzie, którzy radzili mi w pracy czy ludzie, którzy chcieli dobrze, oni chcieli dla mnie dobrze, im wydawało się, że radzą mi dobrze, no bo po co sobie życie marnować, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Oni w to wierzyli, bo oni czerpali z fundamentu swojego życia, które dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Ale w kościele znaleźli się ludzie, którzy otworzyli dla nas swój dom, którzy pokazali nam swoją mądrość, bożą mądrość, swoje świadectwo którzy pokazali nam drogę i to naprawdę było niesamowicie pomocne, uwalniające. Mogliśmy korzystać z ich zasobów, z ich doświadczeń i to były Boże i dobre głosy dla naszego życia. Zapytaj sam się, kogo słuchasz, kogo pytasz o radę. Odpalasz internet, pytasz wujka Google. Po to Bóg dał nam Kościół, dał innych ludzi wokół nas, żebyśmy mogli... Czasami nawet usłyszeć to, czego może nie chcemy słyszeć, bo czasami te rozwiązania są trudniejsze, nie oszukujmy się, idziemy węższą drogą. Czasami jest trudniej, ale po to Bóg, po to Bóg dał nam swoje słowo, dał nam ludzi wokół nas i po to dał nam też męża, żonę, żeby szukać tej rady tam, gdzie powinniśmy jej szukać. Czwarty punkt. Prawdziwa dojrzała miłość umie być niezależna. Ty i Twoja żona macie prawo do tego, żeby być niezależnymi. Duży problem pojawia się, kiedy jedno ze współmałżonków zamyka swojego współmałżonka w takiej złotej klatce i trzyma go tylko dla siebie i każe wokół siebie chodzić i każe tylko się oglądać. I wszystko ma być tak, jak ta, ta osoba chce. Druga osoba nie ma możliwości mieć pasja, pasji nie ma możliwości rozwijania swojego powołania, nie ma możliwości, wiecie, robienia niezależnie innych rzeczy. I wiecie, i to, to prowadzi też w niektórych małżeństwach, znam takie małżeństwa, gdzie to prowadzi do współuzależnienia się od drugiej osoby. Ludzie nie potrafią żyć niezależnie, nie potrafią sobie poradzić. A czasami trzeba. Ja przez ostatni tydzień byłem sam w domu. <śmiech> wiecie, sam w domu byłem, z Tymkiem. Ja miałam wyciąg z karty, była pizzeria, nie było tak źle, dali sobie radę. Są ludzie, którzy nie potrafią funkcjonować bez drugiej połówki. nie zrobi sobie nitk herbaty sam, nie zrobi sobie kawy, nie wypierze, a co dopiero dzieckiem się zająć. Wiecie, my funkcjonujemy razem, ale musimy też umieć i być dojrzali w nie, sami w niezależności. Nie możemy uzależnić drugiej osoby od siebie, nie możemy z niej zrobić, wiecie, takiego złotego cielca, który po prostu będzie sobie stał i, i on tam będzie. To nie na tym polega miłość. Bóg dał nam wolność. Bóg powołał nas do wolności. Do mądrej wolności w małżeństwie także. Podkreślam, do mądrej wolności w małżeństwie. Ale powołał nam do, nas do tej wolności. To, że jesteś z kimś w małżeństwie, to, że jesteś z kimś w parze, nie oznacza, że tu już jesteś teraz zniewolony. Tym bardziej jesteś teraz gotowy do tego żeby fruwać. Tym bardziej jesteś gotowy do tego byfruwać bo masz oparcie, bo masz to gniazdo, do którego możesz wrócić. To jest niesamowite, to jest, to jest coś, co mnie bardzo mocno porusza, ale to jest coś, czego się musimy uczyć i co musimy szanować. Musimy szanować niezależność drugiej osoby. Amen. Mądra miłość, taka dojrzała miłość, umie mądrze, właściwie ukierować swój gniew, czyniąc z niego siłę twórczą. Wow. Wiecie, że można się gniewać, można być złym. Można rzucać szklankami, ale wyciągnąć z tego można wyciągnąć z tego tak dobre rzeczy i tak kreatywnie to rozwinąć, że to nie musi być później tak, że dwa tygodnie jest cichy, cichy czas. Są, są, są takie małżeństwa, które mają ciche czasy. No, teraz tydzień się do siebie nie odzywamy, bo teściowa przyjechała i narobiła zamętu, ona jej broniła i teraz ja jestem zły, ona jest zła. Kłóćcie się! Wow, jakie to wezwanie! Kłóćmy się, kłóćmy się, ale wyciągajmy z kłótni wnioski i, i wprowadzajmy, zróbmy coś kreatywnego w naszym życiu z tego. To nie jest nic złego, że ty się na kogoś pogniewasz. Złe, jeśli będziesz to utrzymywał w swoim życiu. Złe, jeśli nie będziesz o tym mówił. Złe, jeśli nie będziesz się kłócił, tylko będziesz w sobie coś trzymał, a później wybuchniesz i, i zrobisz taki raban w swoim domu, że być może fundament tego nie wytrzymać. Kłóćmy się, ale gućmy się. U nas w domu funkcjonują takie dwie zasady. Pierwsza to jest zasada trzech sekund, czyli za każdym razem, kiedy widzimy się pierwszy raz danego dnia, przetulamy się przez trzy sekundy, to dotyczy też naszego syna i to jest złota zasada. A druga zasada jest taka, że nie idziemy spać obrażeni, choćby nie wiem, co się stało. W Biblii jest jasno napisane, ja wierzę w Biblii, nie wiem jak wy. Możemy wierzyć w ciche dni, możemy wierzyć, że męża można troszkę przetrzymać, ale w Biblii jest jasno napisane, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Więc kładziemy się spać w miłości, nie wiemy, czy rano się obudzimy. Każdego dnia wieczorem dziękujemy za wszystko, co otrzymaliśmy i idziemy spać przepełnieni miłością. Możemy pewne rzeczy wyjaśniać, oczywiście nie wszystko da się wyjaśnić jednego wieczoru, ale powiedzmy przepraszam, kocham cię, kłóćmy się, ale się gućmy. Super. Wybaczam. Najczęściej ja przychodzę i mówię, kochanie, wybaczam. Dojrzała miłość jest w stanie przezwyciężyć wrodzony egoizm. U, kochani wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy po części egoistami. Wiem, że teraz ktoś z Was może podnieść swoją rękę i powiedzieć, ja nie, ja nie, ja nie jestem egoistą, ja w ogóle kocham tylko cały świat i nikogo, i wiecie, ja nic nie potrzebuję dla siebie, ale to wcale nie jest prawda. Prawdziwa miłość potrafi, wiecie, wygrać nad tym egoizmem. Ja czasami to obserwuję, obserwowałem to też w swoim życiu. Chcę Wam się tak, tak może trochę pochwalić, ale... Ja generalnie boję się pralki. Wiecie, różne rzeczy w życiu robiłem, ale kiedy widziałem pralkę, uciekałem. Kiedy widziałem pralkę, to myślałem, że ona chce mnie zjeść. Aż tak. I wiecie, ja do pralki nie chcę podchodzić, boję się jej. Ale równie, równie ciężko mi było z innymi rzeczami. Umycie podłogi. U, umycie naczyń. O, to jest w ogóle, wiecie ciężkie. Nie bałem się tego przez lata to funkcjonowało w ten sposób, że moja żona po prostu zajmowała się tymi wszystkimi rzeczami w domu i mi się wydawało, że, że tak ma być po prostu, że, że, że ja mam swoje zadania, ma swoje zadania. I wiecie to jest taka moja nowość i to jest taka moja nowość i takie moje odkrycie całkiem niedawno. Całkowicie niedawno, odkąd Ania, Ania się rozwinęła, jest w miejscu, w jakim jest, e, w swojej pracy, zauważyłem, że wielką radość mi sprawia, kiedy mogę zrobić coś w domu i kiedy ona przyjdzie i to zauważy. <śmiech> Może to jest troszeczkę takie mm, ale ona zawsze potrafi docenić to, że ja cokolwiek zrobię. <śmiech> Mimo, że to jest takie, wiecie, zwykłe mycie naczyń, umyłem raz, próbowałem, zauważyła, zabiła, brawo, powiedział Marcin, super. Umyłem drugi raz, prawa się powtórzyła. Wiecie, i teraz jest tak, że równo jesteśmy podzieleni, podzieleni tymi obowiązkami, pralki już nie dotknę. Ale mi to sprawia wielką radość. Wiecie, ja byłem wychowywany przez moją babcię, która wszystko robiła za mnie. Ja wracałem do domu, zawsze miałem ugotowane, zawsze miałem wyprane, zawsze miałem posprzątane. Jedyne, co mnie obchodziło, to tylko oddychać w moim domu. Taki model wyniosłem kobiety ze swojego domu. Że to kobieta ma wszystkim się zajmować, że to ona wszystko ma robić. I chcę Ci powiedzieć, że to jest, okradasz się z wielkiego błogosławieństwa, jeśli jesteś mężem, który tak robi. Dlatego, że to sprawi Tobie więcej szczęścia, kiedy zobaczysz jej szczęście na twarzy, niż te chwile smutku, kiedy będziesz musiał to wszystko zrobić. Naprawdę, to sprawia ogromną, ogromną, ogromny, ogromne błogosławieństwo i to dodaje Ci, zobaczysz, to nie urąga męskości, wręcz przeciwnie, to dodaje Ci męskości. Kiedy ona zobaczy, że Ty jesteś w stanie poświęcić swój egoizm, zostawić to, co Ty chcesz, po to, żeby, żeby móc zobaczyć uśmiech na jej twarzy. Ja wiem, że czasami jest ciężko, ja sam pracuję, moja żona pracuje, ale wiecie, ja przychodzę z pracy zmęczony, ona też przychodzi z pracy zmęczona. Dlaczego ona ma to robić, a ja mam siedzieć w tym czasie, bo ja jestem zmęczony? Żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. To już nie jest, wiecie, to już nie jest. Kilka epok wcześniej, kiedy to facet zajmował się zdobywaniem jedzenia, zdobywaniem tego wszystkiego, a kobieta była tą, która sprzątała. Dzisiaj jesteśmy w takich czasach, kiedy po prostu musimy się wspierać. Musimy żyć razem, musimy być razem. I albo to zrozumiesz, albo przez całe życie będziesz słyszał tylko a zrobiłbyś to, a zrobiłabyś to. Po co? Po prostu wstań i to zrób. Dojrzała miłość dwojga ludzi nie poprzestaje na ich nieustannym wpatrywaniu się w siebie, ale ma siłę, by włączyć się do wspólnej pracy bez odmierzania zasług jednego i drugiego, bez wzajemnego wytykania sobie błędów czy opieszałości. Trud tworzenia rodziny musi być roz rozumiany jako wspólne zadanie, w które każda z dwojga osób wkłada swoją część i bierze odpowiedzialność za całość, ale jest wolna od ustawicznego lęku czy sprosta oczekiwaniom. Wiecie, my mamy w naszych małżeństwach taki lęk, czy my sprostamy oczekiwaniom drugiej osoby. To jest to, o czym ciągle mówimy. Jak ty masz żyć w wolności, jak ty ciągle się boisz, że czegoś nie zrobiłeś? Albo nie jesteś w stanie czegoś zrobić? Musimy zaakceptować to wszystko, co jest między nami, to wszystko, co nosimy w sobie i idziemy dalej, i budujemy, i tworzymy. Hm. To pisała moja żona. Czy jesteś w stanie powiedzieć, daję ci wszystko na nieograniczony czas? Istota miłości jest danie komuś pełnego prawa do nas. Wszystkiego na zawsze, w pełnej miłości. Oddaję Ci wszystko na zawsze i nigdy Ci tego nie odbiorę. Jedna osoba daje drugiej osobie nierozerwalne prawo do siebie, aż do śmierci. Myślę, że wiele małżeń wcale nie podjęło takiej decyzji w wolności z pełną świadomością. Wiecie, gdybyśmy my byli mądrzejsi o te prawdy, kiedy braliśmy ślub, być może wiele rzeczy by się nie wydarzyło. Wiecie, Kościół też jest takim miejscem, w którym nie tylko jest fajnie mówić o tych rzeczach, które są wzniosłe, ale też o tej codzienności, która jest tutaj i teraz. Jesteśmy rodzinami, żyjemy w małżeństwach, jesteśmy ludźmi, mamy problemy, mamy różne codzienne troski i musimy też, i, i wierzę w to, że Kościół jest takim miejscem, gdzie mówiąc o tym, być może unikniemy pewnej tragedii w życiu kogoś. To napisała moja żona. Kobiety są bardziej zdolne do wierności. Przykład Maria Magdalena była czekająca na Pana Jezusa nawet po Jego śmierci. Mężczyźni dawno uciekli, wszyscy sobie poszli, ale ona była. Kobiety mają to. Zmierzamy do końca. Dojrzała miłość wymaga pewnej giętkości i umiejętności przystosowania się. Czasami trzeba się nagiąć. <gryw> Pomimo tego, że tak bardzo nie chcę. Nie chcę mi się jechać gdzieś tam, czy gdzieś tam, ale się nagnę, bo wiem, że mojej małżonce na tym zależy. W miłości dojrzałej seksualność osiąga harmonię, spójność i najwię, najgłębsze, naj, w najgłębszej sferze osoby. Wiecie co, seks jest takim tematem, który w kościele bardzo rzadko się porusza. Seks jest tematem, który jest tematem tabu, który, wiecie, to z, z, zachowajmy dla siebie, niech to, niech to będzie tylko dla nas, po co o tym mówić, a wszyscy wiedzą co do czego. Natomiast największa, największa ilość rozwodów jest spowodowana życiem, seksualnym, współmarzonków. Nie pasowaliśmy do siebie. Nie spełniał moich oczekiwań. Nie moich oczekiwań. Seks nie jest tematem tabu. Seks jest najwspanialszym darem, jaki, jaki dostaliśmy dla małżeństwa. To jest wspaniała, wspaniała rzecz, którą Bóg nam ofiarował, abyśmy mogli przeżywać pełnię naszego jestestwa. Nie tylko w duchu, ale też fizycznie, żebyśmy mogli ze sobą obcować, żebyśmy mogli ze sobą być. Ale tutaj musimy też, wiecie, pewne rzeczy od samego początku, czyli od wzrastania naszych młodych yy, też uczyć. Kiedy mówimy, że Bóg stworzył ręce i głowę, wow! <głosy> Bóg to jest wszechmogący, Bóg to jest stworzyciel, On stworzył ręce i nogi. Ale kiedy w Kościele się powie, że Bóg stworzył penisa i łechtaczkę, nie, nie, to od szatana jest. Seks jest od szatana. Bóg to stworzył! Bóg to stworzył, to jest piękne stworzenie, to są narzędzia do tego, abyśmy mogli, wiecie, żeby życie mogło dać życie. Jesteśmy nosicielami życia. Bóg powołał nas do tego, abyśmy dawali życie, a przy okazji dał nam wspaniałą zabawę. Przepraszam, wspaniały dar, przyjemności, wspaniały dar przyjemności. Nasza seksualność nie może być czymś tabu, nasza seksualność w naszych rodzinach nie może być czymś, co jest, wiecie, co jest zakopane, co jest, wiecie, że my o tym nie rozmawiamy, że jedna osoba jest egoistą dla drugiej osoby, bo jedna osoba ma wymagania, druga osoba tych wymagań nie ma albo, tam, albo na odwrót. Musimy tutaj też się czasami nagiąć, czasami będzie być tak, że ja nie mam ochoty, ale moja żona ma. Jeśli będę ciągle myślał o sobie, to, to prędzej czy później się rozwalę. Prędzej czy później będziemy mieli kłopoty na tej, na, na tej linii. Miłość to jest wzajemne uleganie sobie. To nie chodzi o to, że wiecie, że ja będę za każdym razem szkodził do swojej żony. Ma być i koniec. Nie, ja też się mam nagiąć. Ja też muszę wiedzieć, kiedy mogę, a kiedy nie mogę. Kiedy to jest naprawdę spowodowane bólem głowy, a kiedy, to jest, a kiedy to jest ściema. Korzystajmy z naszej seksualności, mówmy o naszej seksualności. Największą wadą naszych małżeństw są niedopowiedzenia. My często mamy coś w naszych głowach, ale nie potrafimy tego wyrazić. A jeśli już mówimy o seksie, to tutaj to już całkowicie. Mamy oczekiwania, chcielibyśmy, ale nie powiemy nic. Bo jak to tak? Im więcej użyjesz słów prawdy, im więcej będziesz konkretnie mówił do danej osoby, tym bardziej będziecie wzrastać, w dojrze będziecie dojrzewać do różnych rzeczy w swoim życiu i też w tej sferze poprawi się wasza jakość. Zgadza się, że jeżeli z Bogiem jest wszystko w porządku, to i w małżeństwie jest wszystko w porządku. Ale jeśli w seksie nie będzie w porządku, to uwierzcie, w małżeństwie też będzie Wam ciężko. To są rzeczy, które też układamy z Bogiem. Masz możliwość, masz wybór. Możesz się pomodlić przed seksem. Ktoś powie to takie nieduchowe. Duchowe. Duchowe. Możesz się pomodlić po seksie. Ktoś powie nieduchowe. Duchowe. Ponieważ to dostaliśmy od Boga. Mamy to od Boga, możemy z tego korzystać i to nie jest coś, co jest tylko do, do różnych takich, ale nie w Kościele i nie do siebie nawzajem. Korzystajcie z tego, to też jest dar Boży. Pamiętajcie, życie daje życie. Amen. Jezus na krzyżu Golgoty przelał swoją drogocenną krew po to, abyśmy my mogli żyć, po to, aby wspólnie nasze małżeństwa mogły wzrastać. Amen. Ja życzę wam wszystkim tego, aby wasze małżeństwa były taką, taką oazą spokoju, oazą rozwiązań dla waszego życia silnego, nierozerwalnego, abyście się nie poddawali i ciągle walczyli o współmałżonka, współmałżonkę, abyście potrafili się naginać, abyście potrafili, potrafili się cieszyć sobą nawzajem. A na koniec chcę wam przypomnieć taki pewien fragment z Księgi Przypowieści Salomona. To już będzie koniec. Został on zapisany jeszcze przed naszą erą, więc może się wydawać tak, że to jest nieaktualne ale myślę, że każdy z nas, jak to weźmie do, do swojego serca, to, to na pewno coś wyciągnie z tego dla siebie. Ten tekst mówi głównie o żonie, ale ja myślę, że on zwróci uwagę każdego z, ze współmarzonków, każdego z was, młodych ludzi, którzy być może kiedyś zawrzecie związek i każdego z was, którzy siedzicie, być może jesteście już po swoich ślubach, być może wasi mężowie, żony odeszły, ale jesteście tutaj, jesteście, trwacie, jesteście z Bogiem. Każdy z nas może coś z tego wziąć. Działna kobieta Trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły, serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swojego życia dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych z daleka. Przywozi żywność, wstaje wcześniej, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoich rąk zasadza winnice. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel swoimi palcami, chwyta wrzeciono, otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż... Jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju, wyrabia, spodnio, wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwierna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy, niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Amen. Wysławiajcie swoich współmarzanków. To nie jest coś, co my żeśmy sobie wymyślili. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.